Sobota, 19 listopada 2022 roku. Słuchacie właśnie 421 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami specjalistka od traum i lęków, psychoterapeutka Marta Płaza z kliniki psychiatrycznej Final Girls. Witam Cię serdecznie. Cześć Szymon, cześć wszystkim. Oraz jej szeroko uśmiechnięty pacjent, czyli ja, Szymon Szymaś-Cieśliński. <głos》> Witam również. Porozmawiamy dzisiaj, tak jak przed tygodniem O stosunkowo świeżym filmie z tego roku A mianowicie o Smile Czyli w wersji polskiej Uśmiechnij się Jest to film ze scenariuszem i w reżyserii Parkera Fina Jest to też debiut pełnometrażowy tego pana Fin wcześniej stworzył dwa shorty W 2020 nakręcił krótki metraż o tytule Laura Hasn't Slept i to jest 11 minut o kobiecie szukającej pomocy u terapeutki. Filmu nie da się chyba nigdzie legalnie obejrzeć, a przynajmniej ja nie znalazłem go. W sumie ani w legalnych, ani w tych drogich źródłach. Ale zakładam, że fabuła jego jest skonstruowana analogicznie do jednej z pierwszych scen filmu Smile, bo Smile to film, który powstał właśnie jako rozwinięcie tego shorta, tego filmu pod tytułem Laura Hasn't Slept. I Film miał pierwotnie jako niskobudżetowy horror trafić na Paramount+, Plus, czyli do VOD, ale po y, pokazach testowych i po bardzo pozytywnym przyjęciu na tych pokazach testowych dostał zielone światło na dystrybucję kinową i w weekend otwarcia zwrócił się i to nie tylko się zwrócił, ale jeszcze y, zarobił trochę z górką, bo kosztował 17 milionów, zarobił na start 22 miliony, a do momentu naszej rozmowy Box Office Mojo pokazuje, że zarobił łącznie 202 miliony. Mniej więcej 100 w USA i drugie tyle na świecie. No, tak jak mówię, 17 milionów budżetu, już ponad 200 milionów zarobku, a jeszcze trochę zarabia w tym momencie. No i zaraz właśnie wszystkie VOD, DVD, Blu-ray, etc. do tego dojdą. No i zanim zastanowimy się, czy ten ogromny sukces finansowy oznacza po prostu bardzo dobry film, chciałbym wspomnieć o bardzo ciekawej kampanii promocyjnej, bo zwróciliśmy na nią uwagę jeszcze przed seansem oboje. Otóż Studio Zatrudniło aktorów, którzy pojawiali się na różnych eventach w żółtych koszulkach z napisem smile i uśmiechali się. Uśmiechali się w taki nie do końca naturalny sposób. Obstawiono pojedynczymi aktorami, m.in. mecze w MLB, w Major League Baseball, i ten charakterystyczny uśmiech. Zawitał w sumie też do kilku programów telewizyjnych, na przykład pojawił się w programie Good Morning America na ABC i pewnie w kilku innych miejscach. No i oczywiście groteskowe fotki, czy fotografie z tym groteskowym uśmiechem poszczególnych aktorów rozeszły się viralowo po internecie i w ten sposób był taki moment, że praktycznie wszystkie social media przez krótką chwilę żyły tym filmem, co no pewnie nie jest bez znaczenia w kontekście tego sukcesu finansowego. I teraz Marta powiedz mi, też trafił, znaczy w sumie już powiedziałem, także też widziałaś te fotki. Jak oceniasz tę kampanię, kampanię marketingową i czy czekałaś na Smile? Jakie miałaś oczekiwania? Wiesz co, powiem ci, że akurat ja byłam y, tym odbiorcą y, kampanii reklamowej, y, do której który został nią właśnie przekonany. Smile gdzieś tam w obrębie postów, gdzieś mi się ten tytuł przewijał, ale szczególnej uwagi jakoś mojej nie przykuł. No, historia wydawała mi się dość standardowa, ale właśnie na zasadzie takiej, że no, trafi gdzieś na streamingi to obejrzę. Ale właśnie, tak jak już opowiedziałeś, ta kampania reklamowa była na tyle kreatywna i szczerze mówiąc nie przypominam sobie z ostatnich lat czegoś na tyle pomysłowego, że stwierdziłam, że warto temu filmowi dać szansę, więc rzeczywiście byłam idealnym odbiorcą tej kampanii. A jeżeli chodzi o sam film, to powiem Ci szczerze, że nie miałam żadnych oczekiwań. W zasadzie poszłam do kina głównie ze względu na główną aktorkę, którą bardzo lubię, więc na miejscu zostałam totalnie zaskoczona, pozytywnie i myślę, że kampania trafiła w punkt, jeżeli chodzi o reklamowanie tego, co znajdziemy w filmie. Wiesz, nie była przekombinowana, tylko zgodna z przewrotnością filmu, tak bym to powiedziała. Mm -hmm. Tak naprawdę to bardzo prosty koncept, nie? Tak, w filmie dokładnie. pewne negatywne, nadprzyrodzone zjawiska objawiają się w postaci troszkę szalonego, wnaturzonego uśmiechu no i to samo dostaliśmy po prostu na tych eventach. Znaczy wiadomo, no, za tym pewnie stoi wielka machina marketingowa, no bo trzeba było te osoby wstawić odpowiednie sektory na te mecze czy na widownię różnych programów, ale tak czy siak sam koncept u podstaw jest bardzo prosty, a genialny. Tu się zgodzę. Co do oczekiwań, powiem ci, że gdy zobaczyłem trailery, to ja byłem w miarę na tak, dlatego, że wcześniej mieliśmy na przykład Smiley, mhm. horror właśnie też z wątkiem takiego szerokiego uśmiechu i mieliśmy Truth of Order, czyli Prawda czy Wyzwanie, gdzie tam też w ramach klątwy ludzie się w jeszcze bardziej nienaturalny, taki naprawdę groteskowy sposób uśmiechali. Ja tam te filmy w miarę pozytywnie kojarzę. Tutaj sam zwiastun też jakoś mnie przekonał do siebie, przy czym dużych oczekiwań nie miałem. A mój znajomy z uczelni, z którym w sumie my się często różnimy gustem, ale w tym momencie, gdy rozmawialiśmy, akurat o tym nie myślałem, powiedział mi, że był na smile, bo pytał mnie w październiku, czy byłem już na różnych nowych horrorach. Ja akurat wtedy nie bardzo miałem czas, dopiero potem mi się udało gdzieś dwa, trzy razy do kina skoczyć i powiedział, że on był na Smile i że to jest najlepszy film, jaki widział od dawna i że się strasznie bał na nim. Nie? No i tak pomyślałem sobie, no okej, okay, no, Kuba <śmiech> wprawdzie często ma inny gust ode mnie, ale no skoro tak mówi, no to spoko. Zresztą mi tak chciałem sprawdzić, no i do tego kina trafiłem w końcu. I czy podzielam zdanie kolegi z pracy, dowiecie się za troszkę. Na razie słówko o fabule. Otóż główną bohaterką jest psychoterapeutka w szpitalu, pani dr Rose Kotter, która staje się świadkiem samobójstwa swojej nowej pacjentki. Nowej, bo tak jak mówię, pracuje w szpitalu i po prostu na dyżurze, są przesyłani do niej nowo przyjęci pacjenci. No i ma też oczywiście jakąś tam stałą ekipę na oddziale, ale tutaj mamy właśnie dziewczynę, która przybyła tu i teraz i otrzymuje swoją pierwszą pomoc psychologiczną. No i spanikowana to jest chyba dziewczyna. nawet oddział ratunkowy. Mhm. Tak, na oddziale ratunkowym Jakoś tego szpitala. Ta, przepraszam, że ci mhm. daję słowo. Mhm. Tak, super, bo brakowało mi tego słowa. E, <laughs> I ta nasza dziewczyna. Jest spanikowana, opowiada, no coś, co dla psychoterapeuty jest z kolejnymi bajkami gdzieś tam chorego umysłu. Ale ta dziewczyna nagle nieruchomieje, zaczyna się nienaturalnie uśmiechać, po czym na oczach pani doktor podcina sobie gardło. Jako, że przed śmiercią skarżyła się na konfrontację z jakąś nadprzyrodzoną siłą a nasza pani doktor zaczyna doświadczać podobnych zjawisk, jak te, o której opowiadała jej pacjentka, no to wszystko wskazuje na to, że pani doktor Kotter nie skończy najlepiej, jeżeli no nie weźmie spraw w swoje ręce i nie rozwiąże zagadki śmierci tej dziewczyny i jak się potem okazuje też kilku innych osób. I to właśnie stanowi główną intrygę tego filmu i fabułę, tych tam, nie wiem, dwóch godzin, które spędzamy w kinie. No i Marta, powiedziałaś wcześniej, że zapowiadało się tak dosyć standardowo. Jak oceniasz tutaj ten punkt wyjścia? Tak? Czy nie wiem, cokolwiek Cię tutaj zaciekawiło na tym etapie tego pierwszego aktu, czy niekoniecznie? Yy, no. No powiem Ci, że punkt wyjścia jest dość niestandardowy właśnie jak na takie no, mainstreamowe horrory, bo dostajemy już na starcie, no mówmy się, dość brutalną scenę, jednak mimo wszystko takie krwawe efekty nie zdarzają się zbyt często właśnie w takim... Bardzo, bardzo głównonurtowym, wręcz popcornowym kinie grozy. Bynajmniej to nie jest krytyka z mojej strony. Warto tutaj też dodać, że w filmie widzimy praktyczne efekty specjalne, także sosy Bacon, która wciela się w postać pani doktor, w jednym z wywiadów wręcz wspominała, że to... Jej, się, jej pracy bardzo podobało, że właśnie grała nie z piłeczkami tenisowymi, tylko właśnie z prawdziwymi, no, robiącymi wrażenie efektami. Także tak, już pierwsza scena zrobiła na mnie wrażenie. Tym bardziej, że no, zastanawiałam się, w jakim kierunku twórcy pójdą dalej, prawda? Czy... Mm, czy będą pogłębiać stan y, psychotyczny teraz pani doktor, czy może raczej będzie, wiesz, tą jakąś tam heroiną, która będzie po prostu tropić y, jakieś wątki i śledzić rozwiązanie zagadki. Także y, myślę, że fajnie się ten film rozwija pod tym kątem, że z każdą kolejną minutą y, ta siła jakaś, wiesz. Y, nieczysta, że tak powiem, ta, taka nieokreślona, trochę ustępuje miejsca bardzo bliskiej, bardzo no, jakby pogłębionej, rzeczywistej traumie bohaterki. Także to się, myślę, bardzo fajnie zazębia. Mhm. Tak, ten wątek osobistej traumy dla mnie jest odrobinę problematyczny przez to, że jakby scenariusz sugeruje, że być może to, to, to negatywne zjawisko, którego doświadcza nasza bohaterka, nazwijmy to klątwą może, żeby już tak nie kluczyć i nie kombinować. Mhm. Film troszkę momentami sugeruje, że być może ta klątwa jest związana właśnie z osobami, które doświadczyły jakiejś takiej osobistej traumy, straty, etc., ale jednocześnie tego wątku mocno nie eksploruje, dlatego powiem ci, że po całym, po całym sensie troszkę czułem niedosyt tutaj. Ale w w tym wiesz co, sorry, znowu już ci wejdę w sobą. Ale wiesz co, to, to mi się chyba właśnie podobało, że nie było do końca wyjaśnione, bo rzeczywiście można się... Ja przynajmniej tak miałam w czasie sensu, że zastanawiałam się, co w sytuacji na przykład jakby dane samobójstwo widziało kilka osób, prawda? I czy wtedy Aha. klątwa by przeszła na, na konkretną osobę, czy nie? I, I rzeczywiście jest trochę tak, jak mówisz, że może dostajemy jakby sugestie, że osoby już obarczone traumą są na tą klątwę podatne i może nawet takie niedosłowne wyjaśnienie tego, tego kontekstu, też otwiera furtkę do większej ilości interpretacji, także ja chyba jestem jednak mimo wszystko przekonana. Tak, ale jednocześnie, to jest bardziej może na strefę spoilerową taka analiza, mhm. ale wydaje mi się, że wówczas prawdopodobieństwo przenoszenia się tej klątwy byłoby mniejsze, nie? że to łatwo by było przerwać taki łańcuch jednak. Dlatego po prostu tutaj czuję jednak niedosyt trochę, tak? Nie do końca mi się to spina, ale abstrahując od tego, możemy do tego wrócić y, później. Mm -hmm. To, co mi się strasznie podobało, ty powiedziałeś o tych efektach praktycznych. Y, rzeczywiście y, to, co tutaj się dzieje y, złego, y, chociażby z ciałem ludzkim, to wygląda... Dobrze. W sensie zostało zrealizowane profesjonalnie i robi wrażenie. Ale to, co mi się o wiele bardziej podobało, to sam punkt wyjścia w postaci tego, że przeciwstawiono racjonalną panią doktor właśnie ze zjawiskiem nadprzyrodzonym. To znaczy mamy kobietę, która przez całe swoje życie zawodowe tłumaczy ludziom, którzy widzą pewne rzeczy, słyszą pewne rzeczy, doświadczają pewnych rzeczy, że wcale nie doświadczają niczego nadprzyrodzonego i nieważne jak bardzo pewne doświadczenia wydają się im prawdziwe, tak naprawdę nic z tego, w co aktualnie wierzą, nie istnieje, nie jest prawdą. I taka osoba, która... Dla której to jest sklep powszedni, nie? To są rzeczy, które mm -hmm. ona pewnie wymawia w takim trybie automatycznym. automatycznie. Właśnie, że nawet się nad tym nie zastanawia. Zresztą nawet tutaj w tym filmie, nie? Mamy kilka takich scen. Taka osoba nagle znajduje się po drugiej stronie barykady i dla mnie już to jest przerażające, że osoba, która cały czas tłumaczy wszystkim dookoła, że właśnie nic złego się nie dzieje, wszystko jest w porządku, tylko ci się wydaje to czy tamto, to nagle ona i doświadcza pewnych zjawisk i to jej nikt nie wierzy, a ona nie jest w stanie udowodnić swojej racji, a dodatkowo jeszcze wszystko wskazuje na to, że grozi jej rychła śmierć. I powiem ci, że to jest dla mnie tak przerażający koncept. Nie? Już abstrahując od całego tego filmu, takie postawienie siebie po drugiej stronie barykady, gdzie jeszcze wiesz, jesteś tą osobą, która krzewi pewną ideę nie? i potem nagle okazuje się, że jednak mogłaś nie mieć racji, nie? Przez całe swoje życie dotychczasowe i jesteś właśnie po drugiej stronie Bachety i teraz tobie nikt nie wierzy. No to przecież to jest taki koszmar dla, dla mózgu, nie? Dla w ogóle... Jasne, że tak. Tym bardziej, że tutaj znowu wchodzimy trochę w temat tej traumy bohaterki, która mam wrażenie i to dobrze widać w tym, jak Sosi Bacon gra. Mam wrażenie, że ona z każdą minutą coraz bardziej, coraz bardziej się rozpada, prawda? I to, o czym mówisz, mhm. jest też fajne pod tym względem, że że z rozwojem akcji dowiadujemy się o bohaterce, że ona w zasadzie całe życie jest taka na granicy, prawda? Że niby jest taką twardzielką, pewną siebie panią doktor, ale jednak jest też taką trochę tą kruchą dziewczyną, która gdzieś tłumi w sobie to poczucie winy, no traumę po prostu, więc mhm. tutaj też to działa na tyle fajnie, że właśnie dostrzegamy, że bohaterka zaczyna rozumieć, że ta jej skrzętnie taka budowana kopuła trochę się zaczyna rozpadać, prawda? I też można odnieść wrażenie, że ona się tam trochę boi, że to, co stało się udziałem jej matki, do czego dojdziemy, wiesz, że będzie przeżywać to mhm. samo, więc rzeczywiście ta scena działa na różnych poziomach bardzo dobrze. Mm -hmm. Działa dobrze i to jest to, co mnie trzymało przed ekranem tak naprawdę. Ta kwestia osoby w takiej skrajnej sytuacji. nie Już nawet nie chodziło mi o tę figurę tego zła, tego potwora czy potworności, a sam fakt, że mamy osobę, której która pomagała innym, nie może pomóc sobie, nie? To jest, nie wiem, no, jak, jakby leczyć raka przez całe życie i potem samemu e, usłyszeć śmiertelną diagnozę. Coś na tej zasadzie też, do pewnego stopnia. E, czy jak, nie wiem, być strażakiem przez całe życie i potem utknąć w płonącym budynku. Te, tak to o, widziałem i no to na mnie bardzo mocno działało. Przy czym powiem ci, że mam wrażenie, że w drugim akcie trochę ten wątek się rozmył, nie? Sam wątek e, tej pani doktor, która teraz jest jak gdyby w sytuacji pacjentki. I w ostatnim akcie miałem wrażenie, że to zostało już całkowicie zignorowane. Te wątki osobiste wprawdzie trochę przejęły pierwsze skrzypce, ale też mam wrażenie, że w ogóle od tej pogłębionej psychologii poszliśmy raczej w kierunku takiego bardziej generycznego horroru, gdzie ta cała historia postaci pani Kotter trochę była mniej ważna, bardziej ważna była sama akcja na ekranie nie i takie horrorowe sceny i dlatego ja po całym seansie czułem w sumie mocny niedosyt, bo myślałem, że to będzie taka naprawdę smutna opowieść o, o tym właśnie znalezieniu się po drugiej stronie w bardzo negatywnej sytuacji i że skupimy się na takim melodramacie w tym horrorze, a dostaliśmy bardziej no, tego horroru, może nie akcji, ale wiesz, takiego no, standardowego, no generycznego, no nie wiem jak to ująć. Jezu, powiem Ci, że ja się absolutnie z Tobą nie zgodzę, naprawdę. O, w końcu. <laughs> ja miałam totalnie, wiesz, o 180 stopni inne podejście. I to właśnie moim zdaniem jest największa zaleta tego filmu, bo generalnie to jest Jeden z tych filmów, który fantastycznie ogrywa jumpscary, Także to jest naprawdę jego duży atut. Ale ja właśnie odnoszę wrażenie, że z biegiem akcji ten film jest właśnie jeszcze bardziej pogłębiony. Te jumpscary przysługują się tylko do tego, aby opowiedzieć o tym, co się dzieje z bohaterką. Warto dodać to, że mimo, że bohaterka jest tą panią psychiatrką, chyba tak można ją nazwać, to mhm. żyje w środowisku, które no nie do końca, że tak powiem... Y odczuwa wagę y, zaburzeń psychicznych. No przecież y, wątek jej narzeczonego to jest w ogóle jakieś kuriozum, y, który niby się tak strasznie stara jej pomóc, ale z drugiej strony y, lepiej, żeby z tą jego narzeczoną nie było większych problemów. Y, więc te horrory, y, te, sorry, te horrorowe wstawki moim zdaniem tylko bardziej pogłębiają to, co dzieje się z bohaterką, bo ona no, w zasadzie wpada w pewnym momencie w stan bliski jakiejś psychozie, y, halucynacjom, więc y, język horroru tutaj znakomicie działa. Y, ja na pewno nie czułam, y, żeby to było w jakiś sposób... Y, Nadużycie to może złe słowo, ale z braku lepszego zostańmy mhm. przy tym. Tym bardziej, że to się fantastycznie zgrywa z tym, jak gra właśnie Sosy Bacon, o czym już wspomniałam. Wiesz, na początku ją mamy jako taką sztywną, dziarską panią doktor, która wszystko trzyma w ryzach. A z... Tak, ale ona też jest mhm. sztywna, ale jednocześnie my widzimy, że ona... Empatyczna. Udaje, w jakieś... nie? W sensie, znaczy, że ona no. jest słaba. Ona jest niewyspana, nieprzytomna, po prostu chce dobrze, ale wyjdzie jak wyjdzie, tak naprawdę... Powiem ci, że ja nawet miałem trochę problem z tą pierwszą sceną otwarcia, bo to, że pacjentka ginie na jej oczach, no to wiadomo, to jest straszne przeżycie dla niej, ale jednocześnie to, że mamy lekarza, który nie śpi od doby i w sumie to nie wiadomo, czy ona w ogóle, wiesz, jeszcze ogarnia swoją pracę, nie? Czy jako osoba, która ma pomóc teraz tej świeżo przyjętej właśnie do, na izbę przyjęć, mhm kobiecie na tym oddziale ratunkowym, czy ona w ogóle jest w stanie jej pomóc, nie? Czy tak naprawdę... Yy, w gruncie rzeczy, gdyby to był inny film, to można by to tak pociągnąć, że do tego samobójstwa by nie doszło, gdyby lekarz był przytomny, wyspany i wiedział, co robi, nie? A Ale, nie tak właśnie mm -hmm. miał setnego pacjenta w ciągu 24-godzinnego dyżuru. Ale tu znowu wracamy do tego, yy, do tej jej historii, bo... W pewnym momencie dowiadujemy się właśnie, że ją gnębi przede wszystkim poczucie winy, które mhm. ona potem jakoś właśnie projektuje na swoją pracę lekarza. Wiesz, ta scena, gdzie ona już Prawie, prawie, prawie wychodzi do domu, ale słyszy telefon i, i wraca. I jest znowu na stanowisku. Więc to też jest takie neurotyczne podejście na zasadzie nie mogę odpuścić. Muszę, muszę się poświęcić za wszelką cenę, za wszelką cenę. Nawet mhm. za cenę jakiegoś tam swojego dobrobytu. Więc rzeczywiście jest tak jak mówisz, że ona się trochę zaplątała w tej swojej potrzebie tego zmazania poczucia winy poprzez ratowanie za wszelką cenę kolejnych pacjentów no i za cenę jakiegoś swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Tak, tylko to właśnie z kolei wpływa też na jej związek i tak naprawdę, wiesz, jak się spojrzeć na to obiektywnie, bo rzeczywiście ten narzeczony może nie jest pokazany w pozytywnym świetle, ale w gruncie rzeczy... Y ten związek nie wydaje mi się szczęśliwy mimo no wszystko. Nie, nie, nie, chociażby nie. właśnie mhm. przez ten jej pracoholizm. I, znaczy właśnie, nawet nie jest pracoholizm. Nie? To jakieś takie niezdrowe po prostu podejście. Pasja. Do pracy, obowiązków, do życia. No czy to jest pasja? Też bym polemizował jednak, nie? Z pasji robię różne rzeczy i raczej nie na zasadzie takiej, jak tutaj pani doktor. Takie autodestrukcyjne skłonności, Może tak mhm. lepiej, że... Tak. I właśnie... To jest trochę mój problem, że spodziewałem się takiej naprawdę mega pogłębionej psychologii, nie takiego kroku w kinie, jak, nie wiem, pojawienie się odgara na poego w literaturze, nie na tej zasadzie, mhm. że skoro już mamy też taką postać i ten szpital psychiatryczny nie jako jakiś opuszczony, nawiedzony przybytek, a po prostu realnie działający oddział z lekarzami na miejscu, ze specjalistami, to myślałem, że trochę pójdziemy w tym kierunku, a jednak przez to, ile mamy gdzieś tam punktów do odhaczenia w scenariuszu, Trochę lecimy, nie? Z różnymi wydarzeniami, no bo właśnie ten narzeczony, ta sytuacja eskaluje dosyć szybko z, z tą jej siostrą, też tak naprawdę tutaj nie ma miejsca na subtelności za bardzo. Nie? Tutaj bomba wybucha, tak naprawdę, można powiedzieć. Dochodzi do bardzo nieprzyjemnego, dziwnego wydarzenia. No i te wszystkie jej więzi z otoczeniem się rozpadają w tym momencie, co ma sens w kontekście tego filmu, ale nie, nie satysfakcjonuje mnie jako widza. O tak subiektywnie. Wiesz co, zastanawiam się na ile to nie wynika trochę z tego, że twórcy chcieli nakręcić taką, no no w gruncie rzeczy właśnie tak jak już wspomnieliśmy prostą historię i taką bardzo uniwersalną przypowieść o traumie. No bo rzeczywiście ten film historia, fabuła są napędzane przez traumę przekazywaną poprzez sam akt jak i w naszym życiu w normalnych sytuacjach, bo tutaj w zasadzie każdy jest w jakiś sposób straumatyzowany. Mhm. Mm, więc Sama, nie wiem, czy bym y, to traktowała jako, y, jako jakąś wadę. Y, czy, no, bo, nie, no jasne, no, nie, jeżeli nie, mówisz, że, ci, uh -huh. że właśnie odbierasz to inaczej, to wiesz, no, tole, to ja akceptuję, go Jasne, Bo wiesz, no, trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tak zwanych elevated horrors, prawda, które gd <laughs> gdzieś tam mają te, już tak pół żartem, pół serio mówię, które gdzieś tam mają te warstwy poukrywane, poukrywane, a tutaj no, jest to na pewno w jakiś sposób zaskakujące. I jasne, jest tak jak mówisz, to nie każdemu może, yy, może podejść, bo jednak. Yy, no, tak jak wspomniałam, bohaterka popada w jakąś coraz większą psychozę, ale w zasadzie nie dowiadujemy się o niej dużo więcej rzeczy niż wiemy powiedzmy w początkowej części filmu. No, na początku drugiego aktu. Mhm, tak. Dokładnie. Yy, to teraz. Yy... Słuchaj, na pewno będę chciał wrócić do samego obrazu i yy, sposobu tutaj kręcenia do zdjęć, ale jeszcze może na początek chwilę o tej klątwie porozmawiajmy. Bo jesteśmy w nawiedzonym podcaście, omawiamy horror. Yy, ten film często bywa porównywany do Coś za mną chodzi, do It Follows i ja znaczy rozumiem na pewnego stopnia, z czego to wynika. Właśnie to też w kontekście zdjęć o tym powiemy. tak, Że mamy pewne inspiracje, ale gdy oglądałem It Follows, to ja wiedziałem, że Majka Monroe, znaczy postać grana przez Monroe, przy pierwszym kontakcie z coś się zginie. Nie? Ja tam czułem cały czas i o jak wielką stawkę toczy się ta gra. A tak naprawdę tutaj ja miałem wrażenie, że bardziej oglądam coś w stylu kręgu. The Ring, tak, że mamy kasetę po, i potem You Will Die In Seven Days. I tak samo tutaj, początkowo też film nam sugeruje, że między kolejnymi zgonami związanymi z tą siłą nadprzyrodzoną mija ileś tam czasu. Więc ja też założyłem, że bohaterka ma pewnie z tydzień życia, dlatego oglądałem to bardziej jako krąg i troszkę mi to czy działają, jasne, one są sprawnie nakręcone, efekty robią wrażenie, więc gdzieś tam, wiadomo, wykręcały mi mięśnie twarzy, ale mimo wszystko nie, nie czułem do końca tego zagrożenia bohaterki. Tak mnie fascynował ten jej dramat, tak od strony tego, w jak złej psychicznie sytuacji się znajduje i egzystencjonalnie też, ale właśnie raczej na tej płaszczyźnie psychiczno-filozoficznej. nie wiem, filozoficznej. Tak sam horror związany z tym, że coś może jej zrobić krzywdę nie działał na mnie tak, jak powinien, bo miałem wrażenie, że ona, bohaterka ma przetrwać te kilka dni, więc po prostu zobaczymy śledztwo jej w sprawie tej klątwy. Te relacje z bliskimi, one się oczywiście rozpadają, tam dochodzi do kilku nieprzyjemnych dosłownie i w przenośni zdarzeń, ale... No, groza nie, nie wybrzmiała tak? w tych poszczególnych scenach, tak jak powinna, mam wrażenie. Mm, ten film to w ogóle niezły przykład y, takiego horrorowego recyklingu treści, bo mhm. y, tak jak mówisz, jest dużo skręgu, bardzo dużo z, y, coś za mną chodzi. W finale to w ogóle pojawia się jeszcze nawiązanie do na przykład pierwszej części Oszukać Przeznaczenie. Y, <śmiech> y, także y, to... Wiesz, to podejrzewam, że ilu widzów tyle opinii, bo dla jednych to może być no, czysta zrzynka dla innych jakaś inspiracja, hołd, czy, czy coś jeszcze więcej. Yy, I powiem ci, że ja na przykład, gdy oglądałam ten film w kinie, to trochę miałam takie mech, no serio yy, It Follows na bis, chyba nawet tak w prywatnej rozmowie ci napisałam, że yy, tak ten film odebrałam. Yy, a Teraz, gdy już sobie na spokojnie w domu obejrzałam przed naszym dzisiejszym nagraniem, rzeczywiście miałam coś takiego, coś w tym stylu, o czym mówisz, że nie czuć aż tak tego zagrożenia, jak właśnie Wit gdzie czujemy, że coś za bohaterami chodzi, prawda? Znaczy, jeżeli tam się coś pojawiało, tak? tak Nieważne tak, tak. pod jaką postacią, to po prostu, gdy ja to widziałem na nie, to ja cofałem się w fotelu kinowym tak. i, i to był naprawdę automat. Moja amygdala w mózgu pracowała na pełnych obrotach. Pojawiało się właśnie pojawiało się napięcie mięśniowe. Mhm. tak Otwierałem usta. Wiedziałem, że zaraz krzyknę prawdopodobnie. Byłem naprawdę przerażony każdym pojawieniem się tego it. A tutaj jak gdyby bardziej zastanawiałem się, nie patrząc na zegarek, nie? ale bardziej mhm. tak na zasadzie, czy to już jest ostatni akt i zaraz dojdzie do ostatecznej konfrontacji, czy może jednak nie. A to śledztwo po drodze, ono mnie w miarę angażowało, ale właśnie do tego zmierzam, że ten film jest rzemieślniczo gdzieś tam wysoce poprawny. Mogę powiedzieć, że on jest dobry, ale właśnie absolutnie mnie nie zachwycił. To jest ten mój problem. I to ja początkowo myślałem, że ta warstwa psychologiczna będzie tym, za co ja ten film pokocham. Okazało się, że nie do końca to dostałem, a cała reszta jest po prostu ok. I ta groza fajnie działa w tych poszczególnych momentach, ale mimo wszystko to są punkciki trochę bardziej, a nie takie Rzeczywiście stałe napięcie. No jak myślę o otwole, to nawet teraz, nie? Po prostu draczcie tak. Ale rze rzeczywiście tak jest, że tutaj te właśnie uśmiechnięte postaci, wbrew pozorom, nie pojawiają się zbyt często. Mm -hmm. y I rzeczywiście one są podprowadzone tak, że raczej wiemy, że one się pojawią, prawda? A... Też wzastunak w sumie tak. zdradzono trochę za dużo chyba no w, w tym kontekście. Można A w było. It Sorry? Można było pokazać jednak, dać fokus na inne elementy tak. z tego filmu i wydaje mi się, że te zwiastuny by wypadły dużo lepiej, bo one nie są złe, ale jak już się ogląda film ze znajomością trailerów, no to, to psuje kilka pojedynczych scen, na przykład z tym pacjentem. Nie? Dlatego moi drodzy, z nie początku. oglądajcie trailerów, szczególnie horrorów. Mm, ale Tak serio, yy, powiem czy, że zastanawiałam się długo yy, właśnie nad, nad tym zagadnieniem, czy to dobrze, czy źle ostatecznie chyba jakoś nie krytykowałabym tego zbyt mocno, bo tak jak wspomniałam. Ale właśnie, bo to jest dobre, uh -huh. ale nie, nie jest bardzo dobre. Mi tak. szkoda, że nie jest bardzo dobre. To jest po prostu no w porządku. Tak w sensie działa w miarę. To jest trochę tak, jak wspomniałam na początku, że ten film z, cza z czasem trochę pomija ten aspekt nadprzyrodzony tej klątwy, a skupia się właśnie na stanie psychicznym bohaterki. Yy, czyli wiesz, yy, my się możemy zastanawiać, na ile jej stan psychiczny jest winą klątwy, a na ile jej indywidualnych predyspozycji. Mhm. Yy. I to nie każdemu yy, musi zadziałać, yy, bo... No, rzeczywiście nie ma w tym aż takiej grozy, jak mogłaby być. Tym bardziej, że we wspomnianym już It Follows rzeczywiście te postaci pojawiają się w zupełnie jakichś randomowych momentach, gdzieś tam w tle i musisz naprawdę być uważnym widzem, żeby je wyłapać. A tutaj raczej zostają w wyraźny sposób pod, pod, podprowadzone, sorry. Co. Niby intensyfikuje napięcie, bo wiemy, że coś się tam będzie działo, ale ostatecznie, no, może pozostawić z taką reakcją, no, wiesz, pod tytułem wiadomo było, że skończy się mhm. to tak, a nie inaczej. No, do pewnego stopnia na pewno. I też, to wyszło ostatecznie poprawnie. Też można było to łatwo zepsuć. Mamy kilka takich momentów, gdzie właśnie, tak jak powiedziałeś, nasza bohaterka przychodzi różnego rodzaju załamania nerwowe. I to są sceny, które ja się strasznie bałem, jakie się pojawiały, no bo mniej więcej czujemy, tak, że po prostu zaraz stanie się coś złego i że postacie będą musiały na to zareagować. I się strasznie bałem, że wyjdzie z tego jakaś komedia, nie? że na przykład gdy bohaterka coś odwala, nie do końca też świadomie właśnie pod wpływem tych różnych sił, to, że zobaczymy, nie wiem, osoby, którym opadają szczęki na ekranie nie i bohaterkę, która właśnie zacznie panikować, tłumaczyć się czy coś i mamy tutaj takie sekwencje, ale są zrealizowane na tyle poprawnie, że nie wybijają, nie, nie zaburzają imersji, nie, nie, ma, nie walą w czwartą ścianę, tylko to działa. Więc tutaj ode mnie plusik. I jeszcze mówimy o tym stanie psychicznym, to myślę, że warto wspomnieć o zdjęciach. Za kamerą stał Charlie Sarow, który wcześniej kręcił między innymi Relikt Natalie James. I jak sama zwróciłaś mi na to uwagę przed rozmową, to właśnie Marta mi uświadomiła, że ewidentnie inspirował się Ad Follows, a co za tym idzie, inspirował się fotografia fotografiami Gregoriego Kriutzona i tak, jak przejrzałem sobie przed nagraniem właśnie y, po twojej wiadomości fotografię Gregorego Crudsona, y, to troszkę bardziej doceniłem to, jak ten film wygląda, przy czym niestety w kinie nie mogłem tego absolutnie docenić, bo obraz był potwornie ciemny. Y, y, y, y, y. Ja myślałem nawet, że może to po prostu w moim kinie coś się nie zagrało jeszcze. Ten film był puszczany dosyć głośno. Nie tak, żeby to był ewidentnie błąd, nie? że po prostu są jakieś przestery czy coś takiego, bo też mi się trafiły jakieś takie pojedyncze sensy w życiu, gdzie ktoś totalnie po prostu przegiął z głośnością ale były relatywnie głośne, dlatego jumpscare też do pewnego stopnia były męczące, no bo ten dźwięk tak walił, że nawet jakby to nie była straszna scena, to byś podskakiwała, ale tak jak tamto mogę zwalić powiedzmy na osobę, która obsługiwała salę kinową, tak ten obraz ty mi potwierdziłaś, że u ciebie też był ciemny i że gdy oglądałaś dzisiaj ten film po raz kolejny, no to cały czas pozostaje ciemny i może właśnie przy takim oglądaniu gdzieś na telewizorze, gdzie możemy sobie te ustawienia samodzielnie ustawić, to aż tak nie przeszkadza. Ale w kinie autentycznie to wybijało. To mi zaburzało imersję, sprawiało, że ja się zastanawiałem, czemu ta klatka jest aż tak ciemna. I nawet jeżeli to była piękna klatka, nie, no to jeżeli ja nie widzę detali w tej ciemnej sali, tylko zastanawiam się, co jest grane, no to przykro mi, ale coś poszło nie Tak. I wiesz co, ja znowu miałam od, na odwrót w porównaniu z tobą, okay. bo paradoksalnie te ciemne klatki mi, lepiej na mnie działały w kinie, gdzie jednak siedzisz w ciemnej sali i aż tak tego kontrastu nie widzisz. W domu to jednak może rozpraszać, bo jednak, wiesz, jesteśmy, żyjemy w społeczeństwie moc, mocno przebodźcowanym, więc jednak trzeba się podczas seansów w domu mocno skupić, a Taki obraz może rzeczywiście wybijać. Natomiast w kinie ta paleta bardzo chłodna, bardzo ciemna, jednak pomogła mi się jednak w tą historię jakoś wkręcić, zaangażować. A nie miałaś, przepraszam, mhm. tak, że w drugiej połowie to właśnie bardzo współgrało, ale w tej pierwszej połowie, gdzie już to występuje i nasza bohaterka też jest przedstawiana taka, jako taka trochę wyprana z, no właśnie z kolorów, z emocji, że w pierwszej połowie to ci, nie gryzło ci się to troszkę? Wiesz co, nie. To mi się wszystko Aha. jakoś łączyło z jej stanem emocjonalnym. W ogóle ta paleta kolorystyczna trochę mi pasuje do takiego, wiesz, świata mm, o ludziach pogrążonych w jakichś tam, y, y, y, wiesz, za, problemach psychicznych, depresyjnych. Y, tym bardziej, że sam film y, ma takie zakończenie, a nie inne. Jeszcze nie będziemy zdradzać, ale zgrywa mi się to mimo wszystko z tym takim y, depresyjnym... Y, melancholijnym, to może złe słowo, yy, ale generalnie takim, takim klimatem filmu. Yy, no, tym bardziej, że żyjemy... Yy, przepraszam, zacznę od nowa. Yy, tym bardziej, że oglądamy film o ludziach, którzy nie mają między sobą jakichś bardzo zażyłych relacji. To wszystko jest takie yy, raczej bardzo na pokaz, yy, bardzo takie yy, wymuskane. Także... Ta, te, te chłodne kadry mimo wszystko dobrze mi pasowały. No właśnie, dlatego ja też dopytywałem cię na przywie o to, czy u ciebie ta kopia też była tak ciemna, bo chciałem wiedzieć, czy to było świadome, nie? czy może u mnie w kinie rzeczywiście coś totalnie nie zagrało, miałem mega pecha, bo jeżeli to było świadome, no to rozumiem, że właśnie o to chodziło, o oddanie tego stanu psychicznego bohaterów i o ten właśnie, nie wiem, nihilizm może pewnego rodzaju, tylko nadal. Gdyby to był ten film, którego ja oczekiwałem po pierwszym akcie, to by mi to totalnie grało. A przez to, że jednak mamy sporo tych takich rzeczy, no znowu z braku laku, powiem, generycznych, to trochę miałem wrażenie, że to jest nie wiem, na przerost formy nad treścią, trochę takie dorabianie estetyki do czegoś, co niekoniecznie jej wymaga. Mm. No ale dobra, no, jak widać, w końcu się nie zgadzamy. Tak. Nie, ale to, wiesz, to moim zdaniem mimo wszystko był e, świadomy zabieg do samego końca, no tak, bo tak, finał, tak. F, finał rzeczywiście mamy już taki mocno, mocno ciemny. No ale to już sfera spoilerowa, wiadomo, bo mhm. <laughs> Cięż, ciężko może. opowiadać o... Mm -hmm. No aktorzy, jejku, y, ja wypatrywałam szczególnie właśnie Sosy Bacon, nad którą się tutaj zachwycam od samego początku. Y, uwielbiam tą aktorkę. Do tej pory ją widziałam w ja, raczej mniejszych rulkach, ale zawsze mi się wydawała dość taka y, charyzmatyczna i na pewno z potencjałem na więcej niż y, do tej pory miała okazję pokazać. Więc y, myślę, że w tej roli jest spełniona, jest przekonująca i rzeczywiście szybko się w, w tą jej historię zaangażowałam. Tym bardziej, że no, moim zdaniem świetnie operuje tymi różnymi emocjami i można uwierzyć w jej stan po prostu. Mhm. Tak, ona rzeczywiście, znaczy przez to, że Szybko się okazuje, że właśnie nie jest tą heroiną, nie? że nie jest e, twardą, mhm. e, twardo stąpającą też po ziemi, e, pewną siebie, e, samowystarczalną, etc., etc. kobietą. E, to ona jest taka trochę zachłukana i ona też. E, tak fizycznie wygląda w sumie, nie? No tak, tak. Jak, tak. aż czasami, nie wiem, czy ciutkę nie przesadzono, bo jak nawet przegląda się kadry z filmu, to wygląda jak ofiara przemocy domowej. Coś takiego nie? w niej jest. Jeszcze jak potem biega w tej bluzie nie i ona jest taka trochę... Jakby poobijana, no, żeby tutaj nie powiedzieć za wiele, to ciężko mieć inne, mam wrażenie, nawet skojarzenia. Ale jako aktorka daję radę. Niekoniecznie zawsze podoba mi się, co scenariusz robi z tą postacią, ale od strony aktorskiej nie mam żadnych szczególnych zarzutów. Tutaj pojawia się też, nie wiem, Jesse T. Asher, ale on w sumie szybko znika z ekranu. Mamy Kyla Gellnera i <grybujesz> to było dla mnie też zaskoczenie, bo znaczy zaskoczenie w sensie jakoś po zwiastunach ja nie ogarnąłem, że on tutaj gra. Kyle Gellner to jest Simon z kolacji poamerykańsko, o której opowiadaliśmy kiedyś Cudowny. też w nawiedzonym podcaście. On też w Krzyku grał ostatnio, nie wiem, w Godzinie Oczyszczenia. No ogólnie rozwija się ta jego kariera. Powiem ci, że przez to, że on też charakterystycznie wygląda, nie? to A ma ten głos taki tubalny. Tak, głos też, ale nawet ten jego wygląd taki z jednej strony Trochę a la Bad Boy, nie, ale z drugiej strony taki, taki dziecięcy. Nie, nie wiem, jak to ująć. Trochę mi się w ogóle kojarzy z Jimem Cunninghamem. E, może nie Cunninghamem, Cunningham. i e, y y y y y y y Tak. Ale kontynuuję. Ja wrócę później. <grym> to... <grym> Zaplątałem się już w swoich myślach. Sorry. <grym> Spoko. I przez to, jak on właśnie tak, że, że on po prostu samą Fyziz, nie, tak, jest taką dwoistą dla mnie postacią, to strasznie mi się podobało, jak go tutaj wykorzystano, nie, że on też jest takim w sumie nie wiadomo, czy on chce po prostu wrócić do swojej byłej i tak ją wygrać tak, jako taki wiesz, samiec, nie, incel, czy może właśnie, nie wiem, to jest jakiś taki delikatny chłopaczek, czy to jest, nie wiem, po prostu dobry kumpel, co i jak, i ta relacja też między nim a e, panią doktor, znaczy między jego postacią, czyli Joelem, bo w filmie on się nazywa Joel, a panią doktor graną przez Sosji e, To mi się podobało. tak? Początkowo nie byłem pewny, czy to też nie pójdzie w jakąś, nie wiem, jakiś kicz komedię e, czy camp, ale nie. Ostatecznie mi to zagrało. I też e, w sumie można wspomnieć, że w laurę, czyli w tę pacjentkę, która popełniała samobójstwo, wciela się Caitlin e, Stacy, e, która grała też w tym krótkim metrażu, czyli no, odegrała swoją rolę po raz drugi powiedzmy. Teraz pani doktor się zmieniła, ale Stacy pozostała w roli. Laury i nikt mnie może jakoś nie porwał totalnie. No, Galnera po prostu lubię, tak, więc gdzieś tam się trochę na nim bardziej skupiłem, ale też ciężko mi coś komuś zarzucić. No może właśnie te sceny z Narzeczonym, nie? O to on, właśnie Asher, jest troszkę na granicy kiczu, nie? W, ty w tych swoich kilku scenach, ale to trochę scenariusz też wymusza, ten, ten tak. pośpiech mm -hmm. w tym momencie. No tak, bo ten postać narzeczonego już była napisana w określony sposób, więc myślę, że ciężko było wyciągnąć z tej roli coś więcej. Natomiast mm -hmm. jeszcze trochę obronie panią doktor. Cofnę się do tego, co powiedziałeś. Yy, może się powtórzę, ale <laughs> wydaje mi się, że ta taka trochę tkliwość, takie rozedrganie to może być troszkę tłumaczona tym, jak często ludzie z depresją się naprawdę zachowują w naturalnym życiu. Wiesz, te nienaturalne uśmiechy, tutaj też się pojawia świetna mm -hmm. scena, gdy bohaterka próbuje przed lustrem ubrać się w uśmiech, który pokaże rodzinie. Rzeczywiście ona się strasznie stara, aby pokazać, że z nią jest wszystko okej. Okay. To jest wszystko takie, wiesz, lękliwe, rozedrgane, ale to jest umotywowane emocjonalnie, więc mimo wszystko ja bym ją tutaj broniła. Natomiast jeżeli chodzi o Kyla, ja również go bardzo lubię i totalnie podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Rzeczywiście widziałam go już w kilku różnych filmach i on często gra właśnie takie postaci. Z jednej strony takie wiesz, super męskie, bo no, aktor wygląda w taki sposób właśnie dość mocno charakterystyczny, często z jakimś tam obfitym wąsem. No i właśnie ten głos, o którym mhm. wspomniałam. A z drugiej strony często jest właśnie taki bardzo emocjonalny, wrażliwy, gdzieś, gdzieś ta dwoistość jest zachowana i myślę, że tutaj w tej historii to też fajnie wypada. Mi się też bardzo podobała ta jego nieporadność w zachowaniu. tak Nie do końca wie, jak do tej swojej byłej, czyli pani doktor, podejść, w jaki sposób z nią rozmawiać i Odbieram to jako rzeczywiście coś naturalnego, nieprzekombinowanego i rzeczywiście dobrze, że to nie poszło w taki, wiesz, bardzo klasyczny wątek romansowy, który często się gdzieś tam w horrorach przewija. Mhm. Mm no właśnie, bo to już nie jest ten chłopaczek nie wiem, z udręczonych, tak? Na podstawie tak. sprawy Snedekerów z Warrenów, ale też ja mam wrażenie, że tak jak na przykład w Outriders, ostatnio go kręcono tak bardziej na zasadzie koleś właśnie z wielką klatą, etc. On chyba nie jest jakoś bardzo wysoki, ale po prostu tak go kręcono, żeby wyglądał dosyć postawnie, tak tutaj właśnie niekoniecznie. I to też było fajne, że te też mamy jakby nie patrzeć wroga w postaci nie jakiegoś nie wiem, przestępcy, któremu trzeba będzie dać w mordę, tylko mamy jakąś siłę nadprzyrodzoną, więc to nawet fajnie grało, nie? że on nie jest jakimś takim konanem jest przestraszony tutaj z przestraszony po prostu tym. Mhm. Tak, tylko takim po prostu normalnym gościem, który z jakiegoś powodu pomaga naszej bohaterce i ma z nią konkretne relacje i tak dalej. Tak, świetna była ta scena, gdy oni oglądają te dowody policyjne, mhm. gdzie tutaj niby twardy gliniarz, a jednak yy, rzeczywiście gdzieś te emocje były zawarte. Także to, to się też fajnie wpisuje w emploi aktora, który rzeczywiście się myślę w takich rolach bardzo dobrze czuje. Mm -hmm, tak, aktorsko mi to pasuje. Szkoda trochę, że scenariusz też mam wrażenie lekko zmarnował ten wątek, bo to, że w nie, no nie, nie, było nie pozwala pomysłu na powiedzieć pewnych rzeczy, nie, czy jednej, czy drugiej stronie i to, to, tak niektóre rzeczy są... Dzieją się bo tak, nie? w taki a nie inny sposób. W realu myślę, że część tutaj wątków, no, <głos> że nie wydarzyłaby się z tych scen, a część by wyglądała po prostu zupełnie inaczej. No ale mimo wszystko ale pachemia to... gdzieś tam jest. No. Mhm. Tak, ale za to w temacie te, tej pary bardzo ciekawie wybrzmiewa zakończenie, myślę. Bardzo bardzo mi się to podobało, hmm. ale to już nie wiem, czy przechodzimy do sfery spoilerowej, czy jeszcze nie. No to jeszcze tylko zdanie zakończenia. Polecałabyś ludziom uśmiechnij się i czy powiedziałabyś, że jest to jeden z najlepszych filmów tego roku, czy niekoniecznie? Dwa razy tak, czyli bardzo serdecznie polecam, bo to jest film... Teoretycznie oparty na znanych chwytach, ale jednak mający do zaoferowania coś więcej niż jakieś tam tylko gatunkowe atrakcje. I myślę, że tak, że to jest jeden z fajniejszych horrorów tego roku, bo tak jak już wspomniałam, bardzo fajnie wykorzystuje te nawiązania do znanych tytułów, a ja bardzo lubię, jak filmy inspirują się sobą nawzajem w kreatywny sposób, a nie tylko w taki, wiesz, prosty, banalny sposób yy, kopiują z siebie nawzajem. Także ja byłam bardzo zadowolona i na pewno będę wspominać jako jeden z lepszych horrorów w tym roku. Okej, okay, no to ja podchodzę chłodniej. Czy polecam? No, ogólnie to jest... Poprawny film, w sensie bawiłem się na nim w miarę dobrze, ale miałem in, wyższe oczekiwania. Tak spodziewałem się jeszcze po tym początku, bo tak jak do kina poszedłem na zasadzie, no okej, okay, nawet po tym, co usłyszałem, tak, że to w ogóle super, och, ach film, no to mimo wszystko się jakoś mocno nie nakręciłem, ale początek już sprawił, że pomyślałem, okej, okay, to rzeczywiście może być coś, co, o czym będę mówił latami, ale jednak to, to nie będzie moje it kolei, nie, To jest... O nie, absolutnie. To jest po prostu no, spoko obraz, a mam wrażenie, że w tym roku było dużo dobrych filmów i kilka bardzo dobrych, więc czy bym go do topki tegorocznej wrzucał? Na tym etapie nie. Może po jakimś podsumowaniu rocznym, gdy sobie tego rozpiszę, nie jakoś nie wiem, przydam punkty czy coś, to może się okaże, że jednak jest wysoko, ale na razie bym powiedział, że jest za podium, tak, jest po prostu dobry i tyle, ale mimo wszystko potencjału nie wykorzystuje w pełni. Miał potencjał moim zdaniem na coś, co będzie rewelacyjne i co będzie, o czym będzie się mówić latami, a ostatecznie jest ok. I w gruncie rzeczy, gdyby nie ta kampania marketingowa, to mam wrażenie, że. To, to mógłby być film do zapomnienia jednak niestety. Nie? W sensie ja mam wrażenie, że teraz już po, po seansie trochę on mi się rozmywa w pamięci, a za rok mogę pamiętać tylko, że była wiesz, pani doktor, i ludzie się uśmiechali przed śmiercią. Że ty... O nie, ale, ale widzisz, widzowie będą mogli obstawiać, po której stronie się opowiedzą, <śmiech> mojej, czy twojej. <śmiech> Dajcie znać w komentarzach, tak? Czy, czy jesteście zachwyceni, czy jesteście jednak no, chłodni w swojej opinii, czy może w ogóle wam się nie podobało, bo pewnie i takie osoby się znajdą. A my teraz w takim razie jeszcze na momencik przejdziemy do strefy spoilerowej, więc do usłyszenia z tymi, którzy film już widzieli. Uwaga! Spoiler! Cześć! Witam ponownie. Hej! To co, przybliżysz nam szybko zakończenie i powiesz właśnie, jak oceniasz to rozwiązanie kwestii klątwy? Ojejku, zakończenie mi się bardzo podobało. W dużym skrócie, czy znaczy może nie tyle dużym, bohaterka dochodzi do wniosku, że musi pojechać gdzieś w odludne miejsce, bo tylko w taki sposób pozbędzie się klątwy i wraca do swojego domu rodzinnego, gdzie mm, odtwarza scenę samobójstwa matki i matka do niej powraca w jakiejś tam monstrualnej formie. No i bohaterka tam próbuje się z nią zmierzyć. My do końca nie wiemy, co się wydarzy, bo tam też się przewija kolejna halucynacja, kiedy bohaterka w swoim wyobrażeniu przenosi się do mieszkania Joela, ale jednak to jest właśnie halucynacja, więc z powrotem wracamy do tego domu. I film kończy się w taki sposób, że bohaterka jednak niestety padła ofiarą klątwy i z uśmiechem na ustach podpala się, co widzi właśnie Joel. I to film kończy się bardzo pomysłową klatką, ujęciem na oczy bohatera, który właśnie widzi palącą się Dawno ukochaną, więc możemy niejako się domyślać, że zakończenie w pewien sposób jest otwarte. Mhm. Mm I. Okej, okay, gdzieś tam wizualnie od strony tej takiej technicznej, w ten sposób, nie, wizualnie. Technicznie to jakoś tam gra, ale powiem Ci, że no właśnie pierwsza rzecz to, że jeżeli klątwa ma się przenosić na osoby, które są same dotknięte jakąś traumą, no to właśnie mhm. w jaki sposób miałaby wyszukiwać te osoby, tak? No to dorabiamy jakieś dziwne motywacje dla siły nadprzyrodzonej, czego ja fanem nie jestem. Ja raczej wolę, jeżeli takie właśnie klątwy, demony, jakieś upiory, zwłaszcza takie, które nie mają stricte ludzkiego pochodzenia, jakiejś takiej genezy ludzkiej, jeżeli one działają w sposób nieludzki. No bo myślę, że tak powinno być jednak, nie? Że nie wiem, prawdziwy demon czy diabeł nie działałby jak człowiek, i tak samo taka klątwa, wydaje mi się, że no, nie działaby tak po prostu strategicznie. Nie wiem, że. No, bo można to tak uzasadnić, że może ona wyczuwa, wie coś tam, dlatego do no samobójstw dochodzi w konkretnych miejscach, ale to, to, to. Jest takie, wiesz, dorabianie logiki do siły nadprzyrodzonej, które moim zdaniem obdzierają całkowicie już teraz z jakiejś takiej magii i niesamowitości. Druga rzecz, można. Się było spodziewać, tak, że bohaterka że zostanie odnaleziona przez swoich bliskich. E, tutaj, właśnie, no, Kyle był gdzieś tam, czy Kyle, przepraszam, Joel, postać gana przez Kyla, e, była e, no, głównym podejrzanym e, do takiego finału. I to, że ona wyjeżdża na odludzie, ale jednocześnie jedzie w jedno z naprawdę niewielu miejsc, gdzie moż, mogliby jej szukać, no to jest dla mnie trochę głupie, nie? W sensie. Jeżeli chcesz jechać gdzieś, gdzie nikt cię nie znajdzie, no to nie jedziesz do pracy i nie jedziesz do swojego dawnego domu. No to są właśnie dwa miejsca, gdzie cię na pewno będą szukać, nie? a ona między nimi krąży. I to też było takie serio laska, no, no nie, no to wyjeżdżasz, nie wiem, wynajmujesz jakiś motel i nie wychodzisz z domu, płacisz za tydzień z góry czy coś i sprawdzasz, co się stanie, a nie, no... Tutaj mam wrażenie, że już yy, wychodzi z ciebie bardzo duży ra racjonalista. <laughs> Słuchaj, bohater oszukać przeznaczenie też chciał yy, zaburzyć klątwę chyba w domku letniskowym swojego ojca. Mhm. Yy, a tak, yy, wiesz, yy, już zupełnie serio... Yy, to wydaje mi się to logiczne mimo wszystko, no bo wiesz, cały czas tu powtarzamy trauma, trauma, trauma, więc no bohaterka gdzie pójdzie zawalczyć z klątwą? Do domu, w którym jej trauma się zaczęła, prawda? I to jest dla mnie umotywowane. Tak, ale Może ja wiesz, tak, będziemy że ona patrzeć... chce pojechać w miejsce, gdzie nikt jej nie znajdzie, żeby nie, nie skrzywdziła właśnie nikogo z bliskich, nie w razie czego, czy, czy nie, nie skrzywdziła też przypadkowej osoby żeby to się nie przeniosło dalej. Wiesz, to jest trochę... Żeby mm -hmm. zginęła sama na Być przykład nie, trochę... i zakończyła. Jeżeli już musi zginąć, no to jako ten lekarz, który mm -hmm. też chce odpokutować i chce czynić dobro, no to, że po prostu ona może nawet zginąć, ale żeby to się nie przeniosło dalej. Wiesz, generalnie z tym filmem jest tak, że tutaj racjonalne myślenie, racjonalna ocena, jednak dużo rzeczy nam może tutaj um, utrudnić, wiesz, akceptację wielu rzeczy, bo jednak Pamiętajmy też o tym, że właśnie mamy cały czas wątek jakichś tam zaburzeń, co może niekoniecznie prowadzić do racjonalnych mhm. decyzji bohaterów. Jasne, my jako widzowie mamy prawo oceniać to jako, nie wiem, bullshit. Tak na pewno by nie było, ale na poziomie fabuły ostatecznie... No to jakoś gra, A to, że prawda? Kyle jako Bardziej... pan policjant, detektyw nie skumał co i jak nie połapał się wcześniej, bo on początkowo gdzieś tam myśli w miarę właśnie racjonalnie, no jako ta, ta osoba, która pracuje też, nie, jako mhm. ktoś, kto łączy fakty. I to, że on potem jakby... No, nie domaga, nie wiem, jak to ująć. No, no scenariusz go ogłupia, też mam wrażenie. nie. I on potem nagle Ta, rusza, a uh -huh. przez moment staje się taką bierną figurą, tylko dlatego, że tego chce scenariusz. nie? Dlatego właśnie mam wrażenie, że ten film ma za dużo takich momentów, gdzie po prostu scenariusz chce pchnąć fabułę trochę do przodu i nie robi tego taką, nie wiem, jakąś dziurą mm -hmm. totalną, fabularną. tak? Ale trochę mi się to rozkleja wtedy. Nie widzę szwy w, w tych scenach. Tak, tu się z tobą zgodzę, że rzeczywiście postać Joela no jest średnio napisana, niewykorzystana, jest jego potencjał. W pewnym momencie już robią z niego taką trochę głupkowatą figurę. Bo początkowo też ale... chce zdobyć to zaufanie, nie tej swojej byłej i chce jej po prostu tak. realnie pomóc, bo coś tam się w nim odkleja. Tak, Może yy, chciałby właśnie z nią nawiązać jakieś relacje, może nie ma szans na nic szczególnego, ale yy, no, właśnie to, to jego zachowanie do, nawet takie lekko głupawe w sensie, czy nieodpowiedzialne do pewnego stopnia rozumiem, no bo też sentyment nie byli w związku. No więc, jest ta niezręczność, jasne. Tak, i, i z drugiej strony skoro już ma tę władzę i może ją wykorzystać, jako policjant ma dostęp do różnych informacji, etc., no to to też rozumiem, że no, znając, że się pewnie wiele osób by tak samo postąpiło na jego miejscu, ale to, że on w którymś momencie po prostu nie łączy tych faktów, tylko... Jak gdyby stwierdza, dobra, nie chcesz mi nic mówić, to nie mów, szanuję cię, nie? Na tej zasadzie to jest taki gościu, ale ona ci nie musi nic mówić, nie? W sensie tak jakby masz wszystko na tacy. Jesteś policjantem, tak? Hello, koleś z drogówki by to rozwiązał, jest tak? Jest goście... No, <laughs> Jest gościem z sercem na dłoni. Ale w ogóle ci gliniarze tutaj to są tak no, dość groteskowo pokazani, bo ten jego partner, który pojawia się na samym początku, jeszcze na chwilkę mhm. wrócę, no to też jest taki... Niezbyt yy, tak to Pierwsza rozmowa to w ogóle była. To, to był jeden taki element komediowy z nich, też komediowy w sensie taki tak, kampowy, tak, tak. komediowy. I tak właśnie też mówię, o co chodzi z tymi Więc, policjantami. Uh -huh. <głos> <głos> Więc rzeczywiście Joel może w tym momencie brylować jako ten bardziej. Yy... Mm, dzierżący jakieś tam zrozumienie, prawda, Aha. że jest jednak tą postacią bardziej pozytywną, ale rzeczywiście im dalej w las, tym gorzej z tym, jak jest pisany. No ale finał ostatecznie, wiesz, finał nie ma, y... znaczy jeszcze raz, finał y, posiada głębie na tym y... Na tym poziomie, że rzeczywiście pokazuje niejako tak, że przed traumą nie ma ucieczki, prawda? Że jednak zawsze gdzieś tam nas prędzej no tak, czy krócej Czy to dotknie. jest głębia, czy to jest właśnie stereotyp, nie? czy to jest płytkie? Niekoniecznie, bo zobacz, często jest jednak tak, że horrory mają jakieś to katarzys w sobie, prawda? I twolą skończy się pozytywnie, mm -hmm. że jednak gdzieś tą klątwę udało się pokonać. tak i nie, no bo... To, te, wiesz... <laughs> znaczy no... Wiesz... W, w, oh, mm -hmm. y ale wiesz, umówmy się na tą teorię. Nie, nie no tak. Teraz <laughs> zresztą już nie trochę... będziemy spoilować, ale, ale tu, tu się nie zgodzimy tak. znowu. Dobra. Mhm. Znaczy, wiesz, tak pół żartu, pół serio, wiadomo. Ale wiesz, no, z definicji horror teoretycznie ma przynosić yy, to jakiś yy, katarzys, prawda? Jakoś macie w pewien sposób uspokoić, że... Zło jest do przezwyciężenia. Tak, tylko więc... ja, że ja nie widzę właśnie tego, że to zło jest tutaj omnipotentne. Ja bardziej widzę to, że bohaterka zrobiła coś głupiego i że drugi bohater nie ogarnął czegoś, co powinien był zrozumieć i że w sumie wiesz, de facto dwie postacie niezależnie od siebie zostały trochę ogłupione. Na ile wiarygodnie, na ile nie, no to bez znaczenia. Nawet jakby to było, wiesz, całkowicie wiarygodne, no to tak jakby nie czuję siły zła, bardziej czuję, że no, tak wyszło, nie? No bo kurczę, to jest film w gruncie rzeczy o depresji, a nie o jakichś siłach przy, nadprzyrodzonych. I... Tak, ale znowu, jeżeli to jest to... film o depresji, no to dla mnie <grym> bez sensu jest to, że to Joel jest osobą, która jest świadkiem ostatecznie. W sensie facet, który przychodzi do swojej byłej, która się rozstała teraz z narzeczonym tymczasowo, bo w sumie nie wiadomo tak, jak ta sytuacja ich się rozwinie, dlatego że ona zaczęła świrować, a narzeczony stwierdził, że się wycofuje, bo nie wie co z tym zrobić, tak? I, i masz tego byłego, który no właśnie, czemu ma być świadkiem jej ostatecznej porażki w walce z depresją, nie? Właśnie, ja nie widzę tutaj tej głębi. Dla mnie to jest takie, no po prostu wydarzyło się, żeby była efektowna scena. Scena jest efektowna, doceniam efekty, doceniam zdjęcia, ale no właśnie nie widzę niczego za tym. Ja widzę tylko no, no coś, ale wydmuszkę. No nie chcę, nie chciałem użyć tego słowa, żeby. no bo to jest trochę przesada, nie? Ale właśnie wydaje mi się, że pod tą powierzchnią za wiele właśnie nie ma. No czy wiesz, to że to jest akurat Joel, to jest taki, no prosty chwyt, taki, wiesz, trochę szantaż emocjonalny, bo my jako widzowie mamy teraz czuć... Bo to ale czuć, jest spoko, kolesie, jest zagrożone. Tak, tak, że smutek, przygnębienie, że, że kurde, good guy i oberwał w pewien sposób. Także tu się zgodzę, to jest jednak takie troszkę pójście na łatwiznę, ale samo zakończenie mimo wszystko... Yy, no oceniasz pozytywnie. Mhm. Tak. Wpasowuje się w jakieś moje melancholijne podejście do horroru. Dwa pytanka jeszcze szybko. Pierwsza rzecz, no bo ja tego filmu nie oglądałem drugi raz, tylko to nie raz w kinie, więc może mi coś umknęło. Czy Joel też wspomina, że ma jakąś traumę? Czy pasuje właśnie do tego schematu, że jest osobą, którą dotknęło coś wcześniej i teraz drugi raz, no bo tam wszystkie inne osoby, ten profesor, ta laska, ten, ten, ten e, facet z więzienia, nie no, to oni coś tam wspominali o jakichś innych też zgonach, czy czymś. E, a czy Joel mm -hmm. ma taki wątek? I drugie moje pytanie, e, no bo to zakończenie, tak jak powiedziałaś, e, otwiera e, drogę dla sequela. Nie wiem, chciałabyś, żeby powstało Smile 2, czy, s, nie wiem, Smile 2 mm -hmm. przez TOO, czy coś innego, nie wiem. To może zacznę od pytania drugiego. Nie, nie chciałabym, bo moim zdaniem to jest na tyle, wiesz, taki, kurde, jakby, jakby to określić, taki charakterystyczny schemat, że to by za drugim razem nie zadziałało. Ale ten film zagobił Jednak, ponad 200 wiem, baniek. Rozumiesz, co to znaczy. Wiem, wiem. I to mnie trochę przeraża, że może kontynuacja powstać. Ale a potem moim zdaniem jeszcze geneza, a potem jeszcze nie coś innego? i dostaniemy całe uniwersum. Ale nie, moim zdaniem tu nie ma zupełnie przestrzeni na żadną kontynuację, która nie byłaby powtarzaniem tego, tego samego. Mm -hmm. Umówmy się, bo jasne, można nakręcić po raz drugi to samo, tylko po co, prawda? To jest jednak, jako zamknięta to całość, zakończenie otwarte. <laughs> Które mają tak. po 10 <laughs> części. Mm -hmm. <laughs> Ale wiesz, zakończenie otwarte w horrorze niekoniecznie zawsze musi oznaczać potrzebę kontynuacji. Czasami to po prostu ma nas skłonić do jakiejś refleksji, takiej czy innej. Tutaj bardziej bym się skłaniał właśnie ku, ku tej tezie. No Ale generalnie mam nadzieję, że kontynuacja nie powstanie, bo wiesz, często jest tak, że jeżeli jedynka się sprawdziła, to w dwójce to już będzie po prostu odświeżanie tego ale samego. Ale ludzie pójdą do kina i film nadal y zarobi. Mniej, bo mniej, ale zarobi. Nie, to jest ten problem. Niestety. Czemu tak? jesteś takim cynikiem. Nie, ja po prostu mam podstawową wiedzę o ekonomii na zasadzie, jak firma na czymś wie, że zarobi, to to to robi, żeby nie. zarobić i tyle. Bo Ja bym wolał, żeby film, ten facet, który za to odpowiada, tak, żeby dostał po prostu hajsy na inny jakiś na projekt. Na kolejny tak. horror. Tak. Ale, I może nawet wtedy sobie go splanować, to jako dylogię, trylogię czy coś, ale ciągnięcie tego też bym nie, nie, nie chciał tego. Znaczy, powiem ci tak, tu właśnie tak jak mówisz, potencjał na jakąś dylogię jest, bo wiesz, to jest... Tylko żeby właśnie opierała się na innym punkcie wyjścia, niekoniecznie tym wiesz, makabrycznym uśmiechu, bo rzeczywiście tutaj w samym tytule się już jakieś różne znaczenia kryją. Zresztą sam uśmiech jest w tym filmie pokazany jako coś dwuznacznego, niekoniecznie coś pozytywnego. A jak ten film miał się nazywać pierwotnie? Chyba nie. Na nie IMDb kojarzę. podają, że, no bo pani doktor, Kotter to jest Rose Kotter, nie? Mhm. I pierwszy tytuł to było Something's Wrong with Rose. Tak? Czyli no, coś nie gra z Rose. To nie, to, to jednak myślę, że smile brzmi zdecydowanie lepiej. Też w kontekście nie tej, tej choroby fajnie. psychicznej i tego leczenia i tak dalej. Tak, nie, to jest tak. ciekawym. Mhm wiesz, co wiele osób mówi osobom z depresją, uśmiechnij się, wiesz, i e, to, to, to też fajnie, fajnie można odczytywać. I generalnie uśmiechnij rzeczywiście... się, byś pobiegać, e, uprawiaj seks, tak, zjedz coś dobrego. <laughs> I wiesz, i, i ten film pokazuje, że reżyser ma jakiś potencjał, żeby opowiedzieć coś ciekawego o ludziach. Mhm. Więc teoretycznie potencjał na dylogię jest, tylko po prostu e, na ujęcie jakby znaczy, innej nie, ja mówię, innej że na inną dylogię, nie na tę, tak? W sensie też jeszcze, żebyśmy się zrozumieli. A. Tutaj ja myślę, że... No bo wątku Joela raczej bez sensu by było go kontynuować, nie? No bo, nie, to, to z zupełnie innymi bohaterami. E, tak, z innymi bohaterami w jakiejś innej czasoprzestrzeni, no bo to, to, to może się ciągnąć przecież już od 100 lat na przykład. Niech nawet inna epoka by mogła być, albo jakaś przyszłość, albo w ogóle mogło się okazać, że podobna klątwa działa, nie wiem, w Europie czy coś. Więc tutaj pod tym kątem droga wolna, ale nadal nie, nie, nie widzę w tym jakiegoś dużego potencjału. I ja w sumie też tak myślę teraz, no bo to mimo wszystko te 17 baniek, no to. No to jest duży pieniądz, tak, obiektywnie, no z perspektywy no człowieka, który pracuje na mhm. uczelni, gdzie będziemy mieli teraz podwyżki, dlatego że bez podwyżek będziemy zarabiać poniżej minimalnej krajowej, no to, to są duże pieniądze, ale jednocześnie, no to jak na taki film produkowany przez duże studio, no to, to, to są grosze, nie? I też mając to na uwadze mhm. i fakt, że ten film jest realizatorsko wysoce poprawny, no to też aż mi głupio go trochę krytykować. No po prostu... No bo wiesz, to jest w gruncie rzeczy no taki produkcyjny. Fajny nie? debiut, jak na debiut spokoj, ale jak na ogólnie dobry rok w horrorze, no to spodziewałem się więcej i tyle. No. A powiedz mi z tym Joelem, czy było coś tam na ten temat? Właśnie. Ja tylko jeszcze dodam do poprzedniej kwestii, bo wspomniałeś o Europie. W, w filmie chyba jedna z postaci mówi nawet, że y, czytała o tej klątwie w Brazylii bodajże. Aha, tak było. także mhm. mhm. Także gdzieś jakiś taki wątek w innych krajach się e, pojawia. Natomiast jeżeli chodzi o Joela, nie dostajemy informacji wprost, że on czyjąś śmierć widział. Można sobie tam dywagować, czy jakąś tam traumę inną w sobie e, niesie. Może... Tylko to już jest wchodzenie trochę w nadinterpretację, ale można na przykład się zastanowić. A co jeżeli to jest właśnie sequel? Bo on jest w sumie też policjantem, nie? Więc nawet jako policjant mógł <śm> czegoś doświadczyć. <śm> o Jezu, nie. <śm> Dokładnie. Wiesz... <śm> Wiesz, można też trochę nadinterpretować, jak zakończył się jego związek z panią doktor. Yy, czy to nie jest ta trauma? Generalnie film pokazuje, że traumatyzujemy siebie wszyscy nawzajem i generalnie przed traumą nie ma ucieczki, więc kto wie, kto wie. Hmm. Ale mam nadzieję, że pytanie o traumę Joela pozostanie otwarte na wieki wieków. <śmiech> I myślę, że no. też wyczerpaliśmy temat. To co? Tak dziękuję jest. ci serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Znowu miało wyjść króciutko. Wyszło ile? Godzinka ponad. Godzina dziesięć no, ładnie, prawie. ładnie. <grym> o, dajcie znać, kochani, jeżeli film widzieliście, czy jest zdanie podzielacie i czy, czy ktoś czeka na sequel. W sumie śmiesznie będzie, jak potem pięć osób napisze nie no, ja chcę sequel, musi być spartwa i tak dalej. Jestem ciekaw e, właśnie, czy studio po prostu zrobi typowy digmów studyjny, czy jednak zrobi coś fajnego i właśnie da facetowi kasę na inny projekt. Obawiam się niestety tego pierwszego, no ale, ale, ale nie chcę zapraszać. <grym> Dobra. To jeszcze raz dzięki. A wam kochani dzięki. też dziękujemy za uwagę, za to, że byliście z nami i tradycyjnie już życzymy wam klimatycznego weekendu